Wibracja 48 Wibracyjne dźwięki Dźwięk to potężne narzędzie. Zwłaszcza muzyka jest medium cudów, które pozwala nam doświadczać głębszych aspektów naszego życia. Kiedy odkryłem, że uderzenia serca są niczym rytmem muzyki, nie byłem wcale zdziwiony. Dla mnie muzyka jest językiem miłości. Kiedy słuchasz muzyki, która przemawia do twojej duszy, Wzmacniasz swoje wibracje, wykraczające na bardzo wysoki poziom. Kiedy tańczysz lub medytujesz przy ulubionej muzyce, twoje serce bije w jej rytm, a twoje energetyczne serce otwiera się na przyjęcie energii, uzdrowienia i zrozumienia. Jest jeden mocny kawałek, który często wykorzystuję podczas moich duchowych seminariów, aby pomóc otworzyć się wszystkim zebranym. Zauważyłem, że powoduje on wielkie zmiany w ludziach i całkowicie otwiera ich na boskość. Jest to piosenka A tcho u Untangles Lucinda Brighton. Zawsze gdy słucham tego utworu, coś się we mnie otwiera. Pamiętam, jak Lucinda śpiewała tę piosenkę na żywo na festiwalu duchowym Mind Body Spirit Festival 11 listopada 2011 o godzinie 11.11. .11. Również wtedy moje serce gwałtownie się otworzyło. Stałem w tłumie tysiąca innych ludzi i miałem za zadanie zrobić w moim wnętrzu miejsce dla światłości. Lucinda śpiewała swoją piosenkę z wielkim wdziękiem i spójnością, a ja czułem się jak emocjonalny wrak. No dobra, może nie zupełnie jak wrak. Uczucie, którego wówczas doznałem... Było czymś więcej niż przyjęciem miłości do mojego wnętrza, przyjąłem Boską Miłość w każdy obszar mojej istoty. Od tamtego czasu zawsze jest we mnie miejsce zarezerwowane na przyjęcie Boskiej Energii wraz z muzyką. Wibracja na dziś. Dzisiaj udasz się na poszukiwania utworu, który sprawi, że Twoje serce będzie chciało wprost eksplodować miłością. Która piosenka sprawia, że czujesz się otwarty? Wyzwolony i połączony z miłością wykraczającą poza granice ludzkiego zrozumienia. Włącz ją na swoim laptopie, telefonie czy innym sprzęcie. Daj się jej porwać w głębiny obecnej w tobie miłości. Jeżeli zaczniesz płakać, nie powstrzymuj łez. Niech ta forma świetlistej siły życia przeniknie całe twoje ciało. Oddychaj i pamiętaj, że jesteś połączony z czymś wspaniałym. Podziel się wibracją, muzyka otwiera moje serce i celebruje nieskończoną miłość.